Chociaż lepiej sypiam dziś Chociaż lepiej sypiam dziś Chociaż Chociaż Chociaż lepiej sypiam dziś Bez finiszu w barku Budzi mnie błysk blinku Na twoim karku Trzymałem wiele srok, łowiłem wiele kanarków Śniłem o zamku hauru Śpiąc na ławce w parku, parku za zakamarków jak kundelbury Co penetruje wszystkie dziury W kurniku śpią góry Chodzi lisek koło drogi Choć wybuchają bomby On cichutko stawia nogi i pomyka Po śniegach i patykach Po zagajnikach Ciągle skacze jak partyka Partyzant, rapu komunikant Jadki praktyka Jak go nazywać? Janko muzykant? Co mu drga grnika, jak buryna się boryka Człowiek brygad, sparykad, Cezary parika, Swoja własna karika, tura, idiota Syn błota, tania literatura Znowu święta, znowu Kevin sam w domu Tylko muzyka może nam pomóc Tylko muzyka może nam pomóc Tylko muzyka może nam Znowu święta, znowu Kevin sam w domu tylko muzyka może nam pomóc Tylko muzyka może nam pomóc Tylko muzyka Wciąż gonimy te miraże Wspominamy plaknące twarze Miałem iść po prezenty, ale jestem w barze Zbyt wiele wrażeń, zbyt wiele wyobrażeń Fałszywych oskarżeń, czerp i biel idzie zawsze w parze Emocji wywar gotuje się w garze Trzybują sondaże, byleby przyszedł marzec i wiosna Galernicy przykuci do wiosła wiosłują Jean Valjean, lepiej by to ujął Piosenka młodych wioślarzy Wiwat nowy rok, oby wam się darzył Oby było jak należy, by ból wam nie szczerzył Twarzy, rys poetów i malarzy Idź punut, dziwek, złodziei i dealerów Światło portu u celu, teraz porto do deseru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 to muzyka może nam pomóc znowu święta, znowu Przyjechałem tutaj dzisiaj sam, no jest ze mną DJ Soina, Tutar Tables and the Mike. I, I tak mi w z tym dobrze, nie? Jakoś, nie, że się tym jakoś szczycę, no ale kurwa, wiesz, mam, nie mam covidu, bo sobie zrobiłem test, ale jestem chory w pizdu. i zagram dzisiaj ten jebany koncert, tak jak zawsze go grałem, będąc chory na różne gówna stary, ja miałem porażenie nerwu twarzowego w tym roku, sparaliżowało mi puria i zagrałem całą trasę koncertową sam, bez hypemana, bez autotuna, bez playbacku i bez żadnych innych y, angielsko brzmiących głównie, wiesz co chodzi? Tak. I, nikt, i, nikt, i nikt, nie, nikt nie mówił, nie? Nikt, że jest zły nikt koncert, nawet, w nie, koncert Nie, uważam, że niektóre z nich były kurwa skrajnie chujowe, ale co z tego? Ja je zagrałem i tyle, kurwa. Co ja mam obowiązek grać zajebiste koncerty? To nie na tym polega, stary. Życie to nie jest jakaś kurwa oda do doskonałości, stary. Oczywiście musimy się starać być lepszymi wersjami samego siebie i tak dalej, ale bez przesady, stary, wiesz co chodzi? No i co z tego? Ja też nie byłem taki pojebany. Gram festiwal i ja muszę być najlepszy na scenie. Ja muszę wszystkich rozpierdolić, kurwa przecież to rozpierdala człowieka duchowo? bo kurwa wpizduję, już dawno z tego wyrosłem, że co oni... Mogę być dzisiaj najgorsze mam to wyjebane, Byłem tylko grał jako pierwszy i żeby mi zapłacili mój hajs i żebym mieli jeszcze te runki z kremem na backstage'u. <grym>